Przez ten czas dużo mówiliśmy na temat wiary i myślę, że doszliśmy do takiego miejsca, że możemy iść dalej, że możemy wykorzystując to, co Bóg nam już dał. Możemy iść dalej, możemy sięgać w miejscach, które Bóg, które Bóg nam a Bóg jest praktykiem i Bóg pokazuje rzeczy, które są praktycznymi przez Bóg nie jest teologią. Bóg się nie interesuje różnego rodzaju teologią i nie, nie, nie próbuje swoim ludziom wkładać do głów rzeczy, które dla nich nie będą przydatne. Boga interesuje to, żeby były przydatne rzeczy. Czek, ponieważ Bóg i stworzył nas jako twórców. Bóg nie stworzył Ciebie jako osoby, która nic, e, nic w swoim życiu nie osiągnie. Tylko Bóg stworzył Ciebie jako, jako twórcę. On stworzył Cię na swój obraz. I stworzywszy się na swój obraz, On chce, żebyś godnie ten obraz prezentował. Tak naprawdę, chwałę Bogu oddajemy przez to, że jesteśmy jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. My w ten sposób oddajemy my inaczej nie jesteśmy w stanie, robić, my nie jesteśmy w stanie, jakby zaprezentować czegoś od Boga. My możemy zaprezentować Boga samego. I Bóg chce, żeby Kościół prezentował Boga samego. Bóg nie chce, żeby Kościół prezentował jakieś fragmenty Bożych praw. Bóg chce, żeby Kościół był postrzegany jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Wiecie? Bóg chce, żeby diabeł czcił Kościół, żeby bał się Kościoła, żeby szanował Kościół. Bóg tego chce. Bóg chce, żeby mądrość Kościoła była znana wszelkim nadziemskim władzom, wierzchnością, mocą i panowaniem. Tego Bóg chce. Bóg chce, żebyśmy prezentowali należycie ludzkość. Prawdziwy człowiek to człowiek odrodzony z Bożego Ducha. To jest prawdziwy człowiek. Człowiek, który nie jest odrodzony z Bożego Ducha, nie jest prawdziwym człowiekiem, nie jest karykantorą człowiekiem, Ponieważ Jezus przyszedł na ziemię po to, aby ludzie stali się nowymi stworzeniami. Taki był cel przyjścia Jezusa na ziemię. Bóg nie przyszedł na ziemię po to, żeby coś naprawić. Bóg przyszedł na ziemię po to, aby stworzyć nową rasę, nowy gatunek, nowy naród. On potem przyszedł. I On chce, żebyśmy my prezentowali Jego jako Jego naród. Naród prezentuje swojego przywódcę. Naród prezentuje przywódcę. Naród prezentuje Króla. Naród ma barwy Króla. I żeby tak było, to my musimy e, przyjmować od Boga te rzeczy, które są nam do tego przydatne. Jeżeli nam są jakieś rzeczy nieprzydatne, to my nie powinniśmy ich przyjmować i powinniśmy je wyrzucać. Ja na przykład dość często robię różnego rodzaju takie przeglądy w moich rzeczach i wyrzucam rzeczy niepotrzebne. Ja niepotrzebnych rzeczy nie zbieram, nie kolekcjonuję. Nie kolekcjonuję tych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że kolekcjonowanie rzeczy takich powoduje, że nie ma miejsca na rzeczy nowe. A powstają noc to rzeczy nowe. Noc to rzeczy nowe powstają. Wiecie, mentalność dziada jest taka żeby mówić, że stare jeszcze się do czegoś przyda. Ja nie mówię, że czasami tak nie jest. Ale to jest bardzo wąska linia, żeby wejść w takie zwiedzenie bycia dziadem. Dziadostwo. Bóg nie jest dziadem. Bóg nie prezentuje dziadostwa. Bóg nie prezentuje czego. Ja przyglądam się na płaszczyźnie czysto fizycznej. Przyglądam się pewne rzeczy, które są mi niepotrzebne, ja się ich pozbywam. Te, które są jeszcze dobre, oddaję. Te, które są niedobre, wyrzucam. Nie chcę To nie znaczy, że nie jestem oszczędny. Jestem oszczędny i co jeszcze gdzieś wytrzymuję, to jest. tak. Pojażona tutaj jest y, bardzo dobrym stymulatorem, dlatego, że ona bardzo nie napędza w tym, żeby e, z naszego życia i bardzo dobrze zresztą. Natomiast skąd to się wywołuje, Skąd się takie pragnienia w ogóle? To są pragnienia Boże. Bo mówi mówi, oto wszystko czyni nowym. Co czyni nowym? Wszystko. Kiedy? Teraz. On nie stworzył nowym wczoraj. On tworzy nowy teraz. Ten proces się rozpoczął. Od przyjścia Jezusa na ziemię, Jego śmierci za nasze grzechy, Jego zmartwychwstania, Jego wstąpienia do nieba i wyronia Ducha Świętego. Zaczął się proces nowych rzeczy. Nowych rzeczy. Religia zawsze będzie mówiła stare jest lepsze. Lepsze. Stare jest lepsze. Ja mówię, dlaczego ja uważam, że stare jest lepsze? No bo stare dobrze znamy. No. Ale to nie oznacza, że stare jest lepsze, bo Ty coś znasz. Nie ograniczamy Boga do znajomości Boga do tej pory. Wiecie, jak mam w życiu? Że ja znam Boga jakoś do dzisiaj. A dzisiaj jest dzień, kiedy ja poznam Boga dalej. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy ja Boga poznam dalej. Ja nie jestem zadowolony z tego, co ja mam. Do tej pory! Ja jestem człowiekiem, który chce dalej! Zawsze! I tak będzie do końca dni, kiedy chodzę tutaj po ziemi. Będę chciał coraz więcej. I Ty musisz chcieć coraz więcej. I pamiętaj, Bóg będzie Ci to umożliwiał. Coraz więcej, coraz mocniej, coraz silniej. Nie ma granicy. Nie ma granicy. Jak już myślisz, że coś osiągnąłeś, że czegoś doświadczyłeś, coś Ci powiem, to dopiero początek nowego. To początek nowego. Tak jak wczoraj e, e, mówiłem w, w, w rywniku na spotkaniu, że jeżeli pojawia się problem, to ten problem jest tylko początkiem rozwiązania tego problemu. W ogóle jest nic innego dla Jakiś problem, jakikolwiek, jakiegokolwiek rzędu, to jest początek rozwiązania. Dlatego święty Jako mówi, cieszcie się, cieszcie się, ha, pałę, pałę, pałę. Z czego jaki pałę, z czego się cieszę? Że jest problem? Tak, Święty jak mówi. Ciesz się, że zaczął się problem, ponieważ za chwilę zobaczysz nadprzyrodzone rozwiązanie problemu. Rozumiesz? Nadprzyrodzone rozwiązanie. I będziesz miał za to chwalić głowę. Ktoś z jest? może to o, może tak. Dokładnie tak samo jest z rzeczami, które Bóg chce nam dawać. On chce dawać nam postawicznie, dawać, dawać i dawać. bo trzeba umieć brać. Trzeba, brać, trzeba chcieć brać. Problem nie jest z dawaniem od Boga, tylko problem jest z braniem przez nas. Bóg chce dla nas nowych i świeżych rzeczy. Bóg nigdy, wiecie, Bóg nigdy nie powie do Ciebie, już Ci wystarczy. Już Ci wystarczy. Wystarczy Ci moje łaski. Wystarczy Ci e, mojej mocy, wystarczy Ci. Zaj, żyj sobie jakoś tak. To jest, to jest ludzka mentalność. Jakoś sobie tam przyjmie, bo mówi nie, nie żyj sobie jakoś. Chcę, żebyś godnie mnie prezentował ustawicznie, ciągle i do przodu. Ale żeby tak funkcjonować, przyjaciele, to trzeba tego Boga chcieć poznawać. Jego trzeba chcieć poznawać. I tak też będziemy robili dzisiaj. Będziemy, będziemy szli dalej. E, ja chciałbym dzisiaj mówić o tym, że człowiek jest trój że człowiek jest Duchem, to ciałem. i wy to wszystko wiecie na pewno. Natomiast zastosowaniem tego, z życiem tym, to jest zupełnie inna sprawa. Bo wiedza nasza, jeżeli nie jest objawiona, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ona nie zostaje prze... jakby z naszego umysłu, z naszego umysłu, ona nie rozejdzie się na dwie strony, nie rozejdzie się w ducha, nie rozejdzie się na zewnątrz, a tak naprawdę ta zostaje tylko w jednym. Co się wam, proszę Wam, coś. Wam taki fragment, taki, jeden. z tutaj, jak